Pochwaleni niech będą ornamentatorzy, ozdabiacze I sztukatorzy, twórcy aniołów wrywających I ci także, którzy robią wstążki, a na wstążkach Napisy krzepiące pod wstążkami wiatr od wyschłych rzek A także skrzypkowie i fleciści, którzy dbają Aby ton był czysty, oni strzegą ari Bacha na strunie G. No i ma się rozumieć poeci, bowiem stają w obronie dzieci, mówią do dowonie i oczka. Oni mają rację, nie jest sprawą sztuki, prawdy szukać, to są rzeczy nauki, sztuka, sztukatorzy czuwają nad ciepłem serca. Żeby była nad bramą mozaika, gołąb gałąź albo słońce w kwiatach, ktoś za bramą ciągnie symbole za sznurek. Są już takie słowa, kolory i rytmy, co się śmieją I płaczą, jak krzywe sztukatorzy przechowują te słowa Że się pędzi przy tym ciemne młyny My się o to, sztukatorzy, nie martwimy My jesteśmy partią życia i radości Na ulicy radosnych pochodów Szary mur więzienny Oczekuję krzyczka plama w krajobrazie idealnym. Sztukatorów co najlepszych wezwali całą noc sztukatorzy malowali, nawet plecy tych, co siedzą z tamtej strony na różowo, nawet plecy tych, co siedzą z tamtej strony, na różowo.